a, nóż widelec. Witam się z Wami Jacek Kuchmistrz z tamtej strony z Anglii i z Polski z Rzeszowa, Paweł Prokopowicz. Witam serdecznie. Słuchajcie, coś niesamowitego. Wróciliśmy teraz właśnie z Polski, więc tak powiemy troszeczkę o sprzęcie, którym się posługujemy do wykonywania, czy do robienia różnego rodzaju potraw, na co warto zwrócić uwagę. Co można sobie wybrać według własnego gustu. No i czy warto czasami zapłacić powiedzmy nawet dwa razy wyższą cenę za jakieś, jakieś narzędzie, jakiś przyrząd. Z którego będziemy korzystać i które będzie tak. użyteczne i nam pomocne. No tak. dokładnie to jest temat, tak. który nam już zalega tak. w naszym, w naszym dzienniku. Tak. No na pewno, na pewno z mojej strony to powiem od razu, że. Ważne jest, żeby mieć odpowiednie narzędzia w kuchni, a wśród nich to chyba najważniejszym jest dobry nóż mhm. i deska do krojenia. Tak, tak. Wiem, że Ty masz kilka noży różnych do, do różnych, różnych zastosowań, bo tam mówiłeś o nożu do chleba. Tak, I, ja, to, troszkę... tak ja to jestem maniakiem, bo ja przede wszystkim nie lubię domu, w którym nie ma ostrych noży. No to ja to samo. Pierwsze to no, noże muszą być ostre. Tak, ja miałem szwagierkę, która mówi, a w domu są dzieci, to nie może być nos ostrych noży. Ja no, no proszę ci, przestań. No. Przecież ty nie dajesz... Ten pewnie jeszcze, jeszcze łatwiej się skaleczyć, bo nie operujesz nim dobrze. Tak, będziesz używał siły, będziesz coś naciskał i zamiast wciąć, to będziesz się skupiała czy skupiał na tym, czy ja to przednę, a nie, e, czy, jak ja to mam tak. mieć ciąć, prawda? Także no już masz rację, musi być ostry, idealnie i zresztą tych noży kilka, no bo dłuż, dłuższe, krótsze do warzyw, do chleba, do mięsa, mhm. do filetowania. No. Ja mam tych noży ze dwie szuflady i powiem Wam szczerze, że nóż no, musi być nierdzewny, musi być ostry no i musicie, musicie sobie dobrać taki nóż, który Wam dobrze leży w ręku, który Wam pasuje, który Wam się dobrze kroi. Ja na przykład lubię tasak. Do wielu zadań używam tasaka i dosyć często go ostrze żeby właśnie był no, w jak najlepszym stanie i tym tasakiem jakoś bardzo dobrze mi się kroi i warzywa się rozdrabnia i z mięsem też na przykład jak porcuję sobie kurczaka czy, czy, czy coś tam robię to właśnie z, no, często ten tasak u mnie w ręce jest mm -hmm. no to tak jak tutaj już Paweł częściowo napomknął to yy, rzeczywiście mam, może akurat dwóch szuflad noży nie mam, ale mam yy, kilka noży takich yy, których przekonałem się że warto używać różnych noży do różnych rzeczy. Tak jak Paweł powiedział, byliśmy we Włoszech kupiłem specjalny nóż do krojenia chleba i, dlaczego, i co jest ważne moim zdaniem ważną rzeczą jest to, żeby używać tego noża tylko i wyłącznie do krojenia chleba. Wtedy za, tak, tak. zachowujemy jego jakby jest używany po pierwsze z przeznaczeniem, a po drugie dłużej nam posłuży i dłużej będzie w naturalny sposób jakby taki ostry. No, tak, bo na przykład wiesz, kroisz jakąś brożonkę czy jakieś kości, czy coś, to, to go zniszczysz a noża takiego piłki nie, nie jest łatwo naostrzeć, praktycznie jest to niemożliwe uh -huh. o ile taki z gładkim ostrzem nóż sobie podoszczysz, to ten taki zębaty, no ciężko, prawda? Uh -huh. Tak, i to w tej chwili sobie uświadamiam, słuchajcie, uświadamiam sobie w tej chwili, że ten nóż kupiłem dwa lata temu i do tej pory yy, ani razu się nie zdarzyło, że mi nie przeciął chleba a używam go tylko właśnie do cięcia chleba i jest cały czas ostry, jest bardzo fajny. z czym jestem bardzo zadowolony. Też są, też są noże takie specjalnego przeznaczenia, jak na przykład nóż do serów, czy noże te obieraki takie do warzyw, no to też zawsze warto mieć pod ręką i z tego korzystać. Bez czego jeszcze sobie nie wyobrażasz w kuchni? Ja na pewno bez jakiegoś sitka porządnego, takiego większego do mąki, czy durszlaka na przykład do odsydzania pierogów, czy przede wszystkim makaronów. Mhm. Wiesz co, jeżeli o to chodzi, ja jeszcze tylko na, jeszcze, na moment jeszcze wrócę, podciągnę mhm. ten temat, co mówiłeś, tych, tego obieracza i tego noża do, do sera. Zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować nóż do sera, ja na to nie zwracałem uwagi w ogóle i nie, nie korzystam, mówimy się sobie, ale ja, co to może być, o co tu chodzi z tym nożem, a jednak to jest ważna rzecz, ten nóż jest charakterystyczny, ma cienkie ostrze i on jest taki dziurkowany jak ser, w pewnym sensie ser szwajcarski. Nie jest to gładkie ostrze, tylko ono jest właśnie takie, nie ma, nie ma takiej powierzchni, po której by się ten ser on jakby się przyklejał i ściskał. Przyklejał? Tak. Tak, tak, to jest po pierwsze. I zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować taki nóż, żeby on miał odpowiedni sposób wyprofilowaną rączkę, z tego względu, że ja kupiłem taki tani nóż z plastikową rączką, gdzie ta rączka była lekko, lekko większa do góry i naprawdę niewygodnie się nim, nim kroiło. Naprawdę... No, widzisz, o, to jest też to ważne, tak, tak? Tak, trzeba na to no, zwrócić no, uwagę. Na pewno, na pewno miałeś takich parę narzędzi, które wydawało Ci się, że będą dobre, a jednak się okazało, że są niepraktyczne. No właśnie tutaj Mhm, tak. Na no to trzeba tak. zwrócić uwagę i dlatego, dlatego powstał ten pomysł, żeby porozmawiać o tym, co jest, co jest dobre, co jest pożyteczne i, i, i przede wszystkim praktyczne. Tak, tak. Tutaj jeszcze, jeszcze bym jeszcze, zanim przejdziemy do tych duszlaków czy do tych cedzaków, chciałbym jeszcze powiedzieć, bo są dwa rodzaje. Kiedyś, kiedyś jeszcze, w latach 80. ubiegłego wieku, wieku pojawiły się właśnie takie nożyki do tak zwane obieraczki czy obieraki do ziemniaków czy do warzyw. I one były w ten sposób skonstruowane, że były tak jak zwykły nóż, że ostrze, ono było takie ruchome, zawieszone na takich dwóch wyciętych oczkach wygiętych, tam to ostrze tak, było, tak, wiem, ale mhm. A ono było prostopadłe do rączki. Natomiast teraz, tak, tak, teraz pojawiły są... się poprzeczne. Mhm. Poprze... I one, które myślisz, że są lepsze? Przepraszam, czy ja się dobrze wyraziłem? prosto? Tak, tak, tak. Wiesz to o takie, czym chodzi, no, to że były tak jak proce. na tej proste były, ta prawda? Tak jak rączka jest. To tak, są tak jak maszynka do golenia, że w drugą stronę maszynka. A są takie drugie właśnie, które są właśnie tak, jak ta maszynka do golenia, czyli są w poprzek Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ja się przyzwyczaiłem i dla mnie mi lepiej leży w ręku i szybciej się posługuję tym narzędziem takim, który jest tak jak powiedzmy nóż. Także to jest jakby w jednej linii rączka i to ostrze. Ale... No ja też ten lubię, ale, ale tamtym też obieram kiedyś tak, powiem, że. Lepszy. No też się da. Natomiast co ważne, ja jak obieram marchewkę na przykład, to nigdy do siebie, tylko od siebie. Też zauważyłem, że lepiej mi. Jest. Tak, a to ciekawe, mhm, to ciekawe, ja zawsze do siebie obieram wszystko. Może to, mhm. jest, może to jest kwestia indywidualna, ale zauważyłem, że ten nożyk lepiej mhm. chodzi, wiesz? Mhm. Kwestia, przy, kwestia przyzwyczajenia. No, i w, w, tak, i tutaj, i odnośnie tych urządzeń, no to już musicie sobie sami zobaczyć, jak leży w ręku. E... Ale to warto mieć. Ale na pewno warto, ja sobie nie wyobrażam. Słuchaj, ja próbowałem kiedyś obierać ziemniaki zwykłym nożem. To, no to jest nie tylko, że nieekonomiczne, ale mi to zajmowało dużo czasu. I oczywiście nie mówię o babci, która ja, babcia była tak, że ona się posługiwała w kuchni jednym nożem, wielkim, dużym, i ona potrafiła tylko to jest kwestia chyba wyćwiczenia czy coś nie wiem jak to nazwać A ona trafi, wiesz, bo ona potrafiła jednym nożem wyjątkiem była się nóż do krojenia chleba ale tak to potrafiła tym jednym nożem i sfiletować rybę i obrać ziemniaki ale to już... kiedyś była bieda tak. i nie było takiego dostępu no, tak. na narzędzia, a dzisiaj już masz tak? naprawdę masz to wszystko pod ręką nie jest to takie niesamowicie drogie tak. więc możesz sobie pozwolić i dlatego należy korzystać z tego i ułatwiać tak, sobie tak, ja jestem też za tym, zgadzam się że... Myślę, że to było po prostu dawniej to było ze względów finansowych i ze względu dostępności. Było mniej tych wszystkich y, pomocy kuchennych, takich sprzętowych. Mm -hmm, mm -hmm. No i, i jeszcze no to w zasadzie to już z noży będzie wszystko y, i długie noże, czy tam cienkie noże. Ostrzałka jest ważną rzeczą. Y, no oczywiście. Z tym, że ja osobiście kiedyś używałem takiej ostrzałki, wiesz, składającej się jakby z takich dwóch czy sześć, czterech kółek do środka i między te kółka się wkładało nóż i tak się przejeżdżało. No i to jakoś... Takie płytki metalowe. Takie płytki metalowe. To mi jakoś służyło. Ale ostatnio była promocja i kupiłem noże i do noży była taka ostrzałka i powiem Ci szczerze, że z tą ostrzałką tam było napisane... jest taki bagnet jakby, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak, tak, tak, tak, tak, mhm, tak mhm. I powiem szczerze, że yy, ja jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. No to jest dużo lepsze. Jest tak. Jest dużo lepsze i z tego korzystam generalnie ja lubię noże, które mają drewniane rączki choć ostatnio kupiłem komplet kilku noży które mają metalową rączkę ale również dobrze leżą w ręku i sam mogę powiedzieć, że czuję różnicę między nożem takim średnim którego używam tam do pokrojenia szatkowania warzyw w mniejszej cebuli nożem średnim, którego używam do szatkowania dużej cebuli krojenia większych kawałków mięsa i nożem dużym, takim ala tasakiem, to nie jest tasak, bo on nie ma tam takiej wyprofilowanej części, żeby można było od góry w niego uderzać, pobijać go młotkiem, ale on jest taki A, duży, duży, szeroki, duży, szeroki tak, tak, tak, tak. No to właśnie to jest... taki ja często robię, okazuje się, że jest wygodny. Tak, tak, tak. No po tym można poznać, że nóż duży, szeroki powinien być ciężki, ta stal powinna być twarda, trudno ostrząca się, to powoduje, że on jak się naoszy, to długo będzie służył nam i ciężej się będzie tępił. Dlatego naprawdę, jeżeli kogoś nie stać, to przynajmniej, żeby sobie kupił dwa noże naprawdę dobrej jakości. Teraz widziałem, pojawiły się noże, to jest dla mnie nowość, się, ja jeszcze tego nie kupiłem. Na stronach Gerlacha widziałem, są noże słuchaj, ceramiczne. Ceramiczne, no też mnie to kusi, ale drogie są. Wiesz co, to jest tak, ja mieliśmy kiedyś taki pilniczek do paznokci i on ja był e, z kamienia, też z jakiejś ceramiki i on ja był bardzo dobry, tylko nam spadł i się roz, po prostu się złamał. Tak, I tak. tutaj moja obawa z tymi nożami, pomimo tego, że są fajne, bo niby, wiesz, nie zabijają witamin w owocach i tak dalej, tam dużo się mówi o tym, że nie, wiesz, nie ma tych, no inaczej jak metal się to zachowuje, ale ja bym się bał, że ten nóż jednak się złamie, upadnie po prostu i się zniszczy. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest moja jedyna obawa, a tak to, no to uważam, że to też ciekawe wynalazanie. Jeszcze tak a propos właśnie tej ceramiki, to też się pojawiły właśnie ceramiczne patelnie. To też mnie nurtuje, mhm. też mnie ciekawi, ale o, patelni, o patelniach będziemy mówić. Ja będę kontynuował to, co Ty zaproponowałeś, czyli kolejnym narzędziem jakim jest, jest durszlak albo sitko, cedzak, o, jeszcze tak się na to mówi. A tak. nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Fajną rzeczą jest, co? Fajną rzeczą jest to, jak jest ten właśnie cedzak, co kiedyś mi się wydawało dziwne albo głupie, ale cedzak, słuchaj, z dwoma uszkami i z podstawką. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie wstawiam to do zlewu, wlewam makaron z wodą i od razu sobie go spryskuję zimną wodą, żeby go tak zahartować, jeżeli do czegoś innego będzie używać, niż makaron z serem, to jest jedna rzecz. No właśnie. Druga rzecz fajna jest też, jeżeli powiedzmy jest mało wody albo powiedzmy tak odcedzamy, są takie miski, miska w miskę i właśnie ta jedna miska jest właśnie takim cedzakiem, a druga jest tą miską stojącą. Na ten. Ale to raczej jest takie, powiedzmy, żeby to, powiedzmy, truskawki czy jakieś owoce, winogrona czy cokolwiek obciekło nam troszeczkę z wody. No raczej nie wlewamy, bo może być tej wody dużo, a i niż w tej misce może się pomieścić. No i tutaj od razu uwaga, że dobry cezak to jest taki, który nie ma płaskiego dna, bo tam wiadomo, że ta woda będzie stać, tylko żeby był... Wy, e, okromny, żeby w, tam... Wypukły, nie wklęsły. Tak, tak, tak, i żeby, jeżeli będzie okrągły, to będzie ta woda idealnie do samego środka spadać i wtedy, i wtedy będzie łatwo się odprowadzała w dół, bo jak dno będzie bardziej płaskie, no to ta woda nam zostanie zawsze na dnie i tutaj no, też przykupnie. trzeba uważać, żeby sobie kupić taki półokrągły, porządek. Tak, jeszcze a propos tych sitek, ja bym chciał powiedzieć jeszcze o takiej, że no, mogą być metalowe albo plastikowe powiem szczerze, że my jakoś się tak to złożyło tutaj, wiesz co, że my mamy jedno, jedno mamy amaliowane z tym, że tu jest taki kłopot bo to już jest drugie, kłopot polega na tym że jeżeli z jakichś przyczyn nam się uszkodzi to czy spadnie obtłucze czy coś, no to wiadomo, że to już będzie tam będzie wychodził metal i to już będzie raczej niezdrowe więc trzeba zmienić, ale mamy jedno takie jakoś się uchowało, które jeszcze jest całe nieobtłuczone a tak mamy jeszcze plastikowe i są jeszcze, mamy takie metalowe, wiesz, które są bardzo drobniutkie, wiesz, dosłownie takie bardzo, bardzo drobne jak takie, powiedzmy, no prawie jak pończochy u kobiety, czy rajstopy, prawda? To jest bardzo drobne i to jest też przydatne, to jest też przydatne, jeżeli chcemy coś, bo wiadomo, tamte mają duże oczka, a będziemy mieli przykładowo cienki, malutki makaronik, to mi się tak zdarzyło, że mi przeleciał, częściowo, częściowo mi przeleciał przez to, wiesz, jakąś kaszę, byśmy chcieli przesadzić, czy jakiś wywar, czy coś w tym stylu. Mamy właśnie takie jedno większe sitko, jedno mniejsze. Ja czasami jak sobie robię kawę taką po turecku, ale nie w wersji polskiej, tylko w wersji tureckiej, to właśnie przez to sitko właśnie przelewam sobie, prawda? No dokładnie, to, to jest potrzebne. Co tam jeszcze ewentualnie? No, łyżka do wyjmowania tam już pierogów czy czegoś z wody na pewno też jest potrzebna, dobra taka łyżka. Tak, proszę pana. A, na e, pewno. Jeszcze a propos, a propos e, powiedzmy, możemy teraz przejść do patelni. Kolejną rzeczą jest. A czekaj, jeszcze zapomniałem o deskach, jak już byliśmy przy. Aha, a no deska. właśnie, tak, tak, proszę pana. No Ale właśnie, to jest, jest tak. To jest łączy się z tępieniem tak. Tak. tak, Kiedyś to były deski drewniane, później stwierdzili, że drewniane to są B. Były stworzywa. No i teraz wracają z powrotem do drewnianych. Z tym, że ta drewniana to nie jest z jednego kawałka drewna, tylko ona jest jakby składająca się z kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu takich kostek drewnianych. Klocków, klocków drewnianych, tak, tak, tak, tak. No bo deska, jak jest z, jednej, z jednego kawałka zrobiona, często ją moczymy, to ona nam się potrafi wygiętać chcąc, nie chcąc. I robi się taka półokrągła i może nam pękać. Dlatego tak. ta klejonka niby jest lepsza. A Ja mam taką deskę zwykłą. Y, troszkę faktycznie się wygięła, ale jest bardzo dobra. Natomiast unikam, jak mogę, desek plastikowych. No, to no właśnie, ja to jest, mam to samo. Ja mam to, sam, ja mam to samo, co Ty, wiesz. Taka deska zrobiona po prostu na oko. Kiedyś jeszcze, jak pracowałem w takiej dużej firmie, gdzie była stolarnia, poprosiłem Pana, żeby mi uciął deskę przyniosłem ją do domu, e, nasmarowałem oliwą. Tak, e, tak się robi a, na początku znowu Tak i to, I to dosyć grubo, to znaczy tak e, umyłem ją, wyschła, nasmarowałem ją oliwą i na, e, oliwa wsiąkła i na drugi dzień rano jeszcze raz nasmarowałem oliwą i dopiero e, wróciłem z pracy, przetarłem ją ściereczką, ona troszeczkę była tłusta, przetarłem ją ściereczką i dopiero żeśmy ją używali, później już tam boczyli. Rzeczywiście ona lekko lekko się tak nieznacznie, taka się łódkowata zrobiła, ale nieznacznie, naprawdę niedużo, tak dosłownie, wiesz, no milimetr czy coś, ale ta deska jest naprawdę bardzo długo z nami już, można mogę powiedzieć, że ona już jest z nami już 10 lat, na szczęście mi nie pękła ani nic i ją tak, ją tak używam. Oprócz tego mam dużą deskę, też była w promocji, właśnie oprócz tej ostrzałki jeszcze była duża deska, A mam dużą deskę do krojenia i mamy, mamy właśnie dwie plastikowe, a z tym, że te plastikowe używamy jedną deskę, o, co jest ważne, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żebyście przeznaczyli jedną deskę do krojenia obróbki mięsa surowego i tylko i wyłącznie na tej desce róbcie, wszelki, róbcie wszelkie prace, czy to krojenia, czy tłuczenia, tylko wyłącznie na tej desce przeznaczając ją, tak jak kiedyś Żydzi mieli garki do e, mięsa, czy do warzyw, czy coś tak, także tutaj my Idźmy za, to, za, to, za, tym, za tą radą. Tak, bo to jest dobra metoda, bo jednak te zapachy i, i, i no po prostu musi być od tego specjalnie. Tak samo jak garnek do gotowania mleka. Tak. Jest, do mleka i tak. Tak. tyle, prawda? Tak. Tak. No to jest jakoś przyjęte tak zwyczajowo, ale faktycznie coś w tym jest. Słuchaj, no i zauważyłem, że właśnie od tych desek plastikowych niesamowicie tępią się noże. Mhm. Jak ktoś ma takie deski, to od razu w, w, zgaduje, że ma tępę noże i tak zazwyczaj tak. jest. Deska taka plastikowa może czasem nam się przydać ewentualnie szklana, bo też takie bywają też mam taką jedną albo, al, albo no, kamienna albo kamienna do obróbki ryb no bo ryba też ma swój zapach i też powinna być deska do ryb osobna tak także do, to, to pamiętajcie a najważniejsze powiedzmy do krojenia bardzo dobra jest deska właśnie drewniana, która uchroni nam ostrze noża przed szybkim przed szybkim stępieniem, no są jeszcze takie specjalne deski powiedzmy z takim nacięciami, kanalikiem. kanalikami naokoło. to jest raz, a druga nacięciami, że w momencie, gdy powiedzmy skroimy łatwo, w łatwy sposób możemy zrobić taką jakby łódeczkę i sobie to wszystko tam jakoś tam zsunąć czy coś tam, ale ja powiem szczerze akurat no wprawy nabrałem w pracach w kuchni, że to akurat... Ja akurat tego nie potrzebuję. nie to jest akurat niepotrzebne, ale... No, także w dobrą deskę warto zainwestować parę złotych, bo ona to służy przez wiele lat. Moja też ma pewnie już 10, ale no jestem z niej cały czas zadowolony i tak jak powiedziałeś, nową deskę bierzemy, sparujemy sobie olejem słonecznikowym czy oliwą przed użyciem. Dobrze jest to zrobić ze dwa razy, żeby no tak jakby zaimpregnować tak, ją troszkę tak, tak, żeby tak. właśnie nie chłonęła tej wody i się nie wykrzywiała nie, nie, tak, żeby się nie deformowała mhm. no to dobrze to jest wiesz no i jeszcze możemy powiedzieć w sumie o patelniach patelnia może być y, aluminiowa, której nie polecam patelnia może być chromniklowa y, która y, jest częściowo moim zdaniem dobra patelnia może być y, miedziana. miedziana, żeliwna albo ta porcelanowa, ale niestety takiej jeszcze nie używałem. A no, i może być chińska. <grymka> tak. A może być jeszcze patelnia e, taka chromoniklowa z grubym dnem, a w środku wyłożona teflonem. Tak, tak. Ja właśnie, proszę pana taką patelnię mam. W sumie mam e, w tej chwili mam, miałem cztery patelnie, w tej chwili mam trzy jedną sobie dokupię. Patelnię małą, na której w ładny sposób można sobie przysmażyć małą porcję pieczarek, zrobić jajecznicę na przykład tam z dwóch, z trzech jajek, coś, małą porcyjkę czegoś tam przysmażyć. Roztopić masło, czy zasmażkę jakąś małą zrobić, czy coś takiego, tak? Tak. Patelnię, proszę pana, średnią... Do naleśników. 20... O, do naleśników, to ona znowu charakteryzuje się tym, że ma niski rant. Jest taka płytka, prawda? i patelnię dużą, taką powiedzmy 28 27 cm z wysoką tak, tak do paelli do, mm. do dużych takich dań z warzywami. Tak, wysoka pat... ona ma wysokie, wysokie boki ma. i to jest właśnie ta z takiej jakby z plastrów, czyli w środku są jeszcze dwie wkładki. Ona jest dosyć ona jest ciężka, prawda? Dosyć ciężka jest. Ciężka. No i trzecia to jest taki łok, mam, mm. prawda? do robienia warzyw z patelni. I to wszystko. No dobrze, no ja mam no, i to wszystko. Nie mam łoka, ale... Pokrywki, no pokrywki są, mam szklane i metalowe i czas przejść do garków. Jeszcze przy okazji... noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Proszę pana, ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Kiedyś pod namową Teścia, jeszcze jak przyjeżdżali Ruscy i Czesi do nas handlować, przyjechał Czech i przywiózł na handel garki. Słuchaj, kupiliśmy garki, jakaś tam może i podruba, chromoniklowe, z takim. Z grubym, bardzo dnem. z grubym dnem, takim plastrowym, właśnie. Tak, ja też mam takie, nie chcę innych garków w ogóle. I słuchaj, i to było na, na, na początku naszego małżeństwa. A tutaj troszeczkę taki mały trend prywaty, że w tym roku będziemy mieli 25. rocznicę w przyszłym miesiącu. No, tak, ok. dziękuję. 25. rocznicę i to było kupione, wiesz, powiedzmy, chyba po trzech latach, bo ja akurat ożeniłem się, poszedłem do wojska, urodziłem się Kamila, wyszedłem z wojska i dopiero żeśmy w zasadzie zaczęli tak gospodarować już jakby na swoim, prawda? Rodzice powiedzieli, no to dzieci, kupcie sobie lodówkę i już tutaj będziecie sami sobie dali nam, dostaliśmy szafkę w kuchni i tak dalej i w zasadzie powiem Ci szczerze, że akurat jeden garnek się nam spalił jeden, jeden coś tam jakoś niechcący krzywo z zawartością upadł ale mamy jeszcze duży garnek a, średni a, i dwa małe z pokrywkami i słuchaj, jak ja, ja tak popatrzyłem z perspektywy słuchajcie, no w tej chwili można kupić takie garki y, chromoniklowe Dobrej jakiejś tam firmy, powiedzmy, no nie wiem za ile, no 600 zł, 1500 zł, tak 1500 zł, 2000 No to weź co. Można kupić pewnie za piątkę, nie? No, już te za 5 czy za 10 tysięcy to już tam z składkami, z jakimś tam ornamentem czy złotymi roczkami. To już moim zdaniem to już jest zbytek, ale. Ale, Ale nawet gdybyś tysiąc tak, lat przeznaczył tak, kupił sobie komplet tak, na 20 tak, lat. Tak polisz sobie, tak po prostu to warto kupić jak najlepiej. Tak, no. właśnie polisz sobie, ile to i, jest, i, ile to jest i, przez te 25 lat i razy będziesz ich używał i nie będziesz się denerwował, nie będziesz się martwił i przede wszystkim wiesz, będziesz zdrowo jadł, bo to przecież w tym garku tobie się gotuje no to znaczy, jedzenie i nie może być jakiejś tam reakcji y, chemicznej z, po pierwsze z, z, ze ściankami tego garka. Z jakąś farbą podejrzaną, czy z, tak. czy z jakimś tam. A po, drugie, a po drugie, jeżeli to są przykładowo bardzo tanie garki emaliowane, no to przecież emalia też po jakimś czasie robi się chropowata i tam, to my tego gołym okiem nie widzimy, ale tam mikroskopijne się robią pory i tam wchłania się, tam wchodzi wiesz ta woda jakieś smaki, jakieś tam coś ale tam ale poza tym wiesz, samo gotowanie bez tłuszczu samo gotowanie na parze samo wiesz, przygotowywanie tych potraw w takich garkach to jest zupełnie coś innego, no, to jest całkiem inna kuchnia i tak a propos właśnie tego tych garków i tej gotowanie na parze to jeszcze takim kompletem fajnym jest właśnie garnek który ma na sobie jeszcze dwa trzy i to już jest kombinacja dowolna inne garki, które są właśnie no, mają sitkowe Paroware. tak i to jest właśnie takie, to może być elektryczne albo na płytek grzewczą czy na gaz no i ja, mam, ja mam właśnie parowar elektryczny i bardzo często z niego korzystamy. No, ja wiem, raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie staramy się jakąś potrawę przyrządzić i od kiedy go mamy, to bardzo nam to smakowała ta kuchnia, bo jest też inna troszeczkę w smaku, o czym pewnie opowiemy. I no, warto też mieć parowar, bo niektóre rzeczy są naprawdę wyśmienite. No, są nie... Jest taka różnica w przygotowywaniu na parowarze, a na przykład gotowaniu czegoś w wodzie, że to... to przechodzi pojęcie. Słuchaj, no to jest jedna rzecz, a druga rzecz taka... Yy, fff, słuchaj, mówi się, jest powiedzenie takie, no, yy, grosz do grosza, a będzie kokosza. Wyobraźcie sobie, gotujecie yy, codziennie albo co drugi dzień. Wyobraźcie sobie, że za każdym razem, przykładowo powiedzmy, jeżeli przygotowujecie obiad, czy jakieś tam te potrawy, za każdym razem wrzućcie złotówkę do, yy, do świnki skarbonki. I zobaczycie, a właśnie takie gotowanie na parze powoduje to, że na jednym palniku, czy na jednym stanowisku na płycie mogą być tak, mogą być właśnie ziemniaki, na drugim, w drugim garku będzie na przykład będą jakieś brokuły osoba, albo chyba. ryba, i w trzecim mogą być jakieś tam marchewka, groszyk czy coś tam. Tak. i w, i nawet ciasko jakieś możesz upiec czy jeszcze ryż do, do tego zrobić? No, też. no, no, tak, tak. Zastosowanie jest tak, wiele. Tak. Możesz nawet jajka wrzucić przy okazji całe na jedno pięterko i wiesz, niechcący Robi, robiąc sobie obiad, możesz sobie ugotować jajka na twardo do sałatki przy okazji. Tak, no, tak, tak, tak. albo, tak albo na drugi dzień do pracy. I, i, o, co, i tak. o co chodzi? I rzeczywiście tak generalnie jakbyś popatrzył tak a ile to będzie tam oszczędności na gazie czy coś tam, ale niech to będzie właśnie, niech to będzie złotówka dziennie. To masz przykładowo... Zamiast trzech palników masz, masz jeden. Tak. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, że w sumie też nie masz tak dużo mycia z tego. O, oczywiście, a jeszcze jedna rzecz, że to, to tak nie, nie przywiera nie jest jest takie brudzące mocno. Mhm. No także tu same w sumie pozytywy warto zauważyć i jak nie myśleliście jeszcze nigdy o tym, żeby sobie kupić parowar, to pora już pomyśleć. Mhm. To już najwyższa pora, bo ceny gazu rosną i prądu również i na pewno nie, nie stanieją. Także... No i przemawia smak, bo naprawdę jest, jest fenomenalne są niektóre rzeczy. Dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. 27. Minuta nagrania. Po garkach przyszła pora. Na co, proszę pana? Ja ci powiem, że na przykład bardzo często używam i nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc nie mieć w kuchni do czosku tego zgniatacza. O, widzisz. To jak to ty mi tu wyje wyjeżdżasz tutaj ze zgniataczem, to ja ci wyjadę wiesz, z czym ja sobie nie wyobrażam w kuchni nie mieć kratki do warzyw. Kratki do warzyw, Tak, to znaczy, to znaczy takie, Aha, takie kółko proszę Pana z rozciągniętą na nim taką cienką z drutem metalowym czy tak, lineczką taką cieniuteńką no 0,5 czy 0,25 mm przez to się przeciska i robi się właśnie Proszę Pana, kostkę do... Kostkę <laughs> Tak, kostkę warzywą. Do no dobrze, co Ty na to? <laughs> no bardzo, bardzo przydatne również mam i używam. Może nie aż tak często mówię. No właśnie, w, w, wiesz, wymieniajmy to, co używamy tak. często. Ja na przykład jeszcze używam często m, wykałaczki do sprawdzania, na przykład, czy potrawa jest gotowa, czyli jakiś taki szpikulec musi być. Też mam teraz taki metalowy, dostałem od brata do sprawdzania go, już miękkości po No to tak, oczywiście, wykałaczki małe, to musi... wykałaczki małe albo duże, czy znaczy jak tam pieczemy chleb, a taką formą... Można oczywiście wykałaczką zwykłą, ale to musisz mieć pod ręką. Tak, a, a taką formą bardziej udoskonalono będzie termometr zakończony właśnie taką wykałaczką, czy takim szpikulcem, który nam, i nam informuje, czy potrawa w środku już jest jaką ma temperaturę w środku. Jak ty mi tutaj wyjeżdżasz z tą wykołaczką, to ja w dalszym ciągu, to znaczy w dalszym ciągu, to ja teraz uderzę w coś innego. Nie wyobrażam sobie nie mieć w kuchni, przez jakiś czas nie miałem, więc byłem chory, nie mieć proszę pana takiego urządzenia, które akurat to się składa z dwóch. To jest tak proszę pana, w Polsce miałem dwie osob, dwa osobne urządzenia, a tutaj udało, udało mi się natrafić, kiedyś byłem na targu i kupiłem dwa w jednym, są na jednym, na jednej, są jakby, takie, o co, o co mi chodzi, bo tak już się plączę, przepraszam. Chodzi mi o to, że mogę, mam takie do krojenia jajek, że jajka będą albo w plasterki, albo w ósemki. To jest, słuchaj, święta wielka nocne. bez tego, no to jest bardzo dużo pracy. No, w sumie fajna rzecz. Te, te, też mam. No, ale powiedzmy, bez tego jeszcze może by się obszedł. A co powiesz na ściereczkę? No, ściereczki trzeba mieć zawsze ze dwie, trzy. I najlepiej jakieś dobre miejsce, gdzie możesz je powiesić. Może ma na więc tak. Ściereczki, ściereczki są tak. To już wchodzimy powoli mm, z wystrój mm, kuchni kuchenny, bo... Mm, no nie, bo to są użytkowe też rzeczy. No dobrze, ale wiesz o coś... ściereczka ale, jest do ściereczka, ale No dobrze, okej. Okay. Ale gdzie ściereczka szwi ściereczka ci wisi? U mnie... A tutaj mieszkamy w Anglii to mam przełożone ściereczka do wycierania naczyń jest przełożona przez dźwiczki do, pod zlewozmywakiem to a, takie standardowe miejsce a ten a ścierka do wycierania rąk jest na drugich dźwiczkach po tej stronie gdzie jest obok zlewozmywaka jest ociekacz i muszą być dwie osobne nie, nie, może to być nie, nie, nie, nie oczywiście, że nie, nie, nie. Do tego, nie, nie do tego jeszcze dobrze jest mieć ręcznik papierowy który też nieraz się przydaje czy coś, co kto się rozdrało, obsuszyć tak. mięso czy tam rybę R rybowy. ręcznik papierowy, proszę to pana, też. jest przymocowany na takiej rolce obok z lewo zmywaka jest szafka i pod tą szafką jest przymocowany właśnie, przymocowana jest ta rolka i jeszcze jak ty mi z tym ściereczką wyjeżdżasz, aha, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że my używamy jeszcze właśnie takie, powiedzieć, jak się coś wyleje, czy coś to papierowego ręcznika, ale również mamy równolegle, bo jak to jest woda, to szkoda tego papieru, to używamy również, mamy taką ściereczkę, taką fi fibrową, która jest bardzo chłonna, mm -hmm. wiesz, ona jest taka gąbkowata lekko, to jest płaska jak ściereczka, ale ona jest taka gąbkowata, chłania wodę, Biorę ją nad zlewem, ściskam, wyciskam. Znowu kładek Cię tam potrzebuję, żeby mi w gładę wpłynęło, i już mam. Natomiast, Też mam. no, natomiast, a ja, jak Ty mówisz o tym, to ja powiem, że obok piekarnika, akurat ona jest taka luka, i tam ja przymocowałem, odsunąłem tą kuchenkę gazową i przymocowałem haczyk, i tam, że Pana wiszą łapy do wyciągania gorących rzeczy <śmiech> z piekarnika. Tak, a nie też muszą być, bo oparzyć się to nic przyjemnego. Właśnie, tak. Słuchaj, a co byś powiedział na mikser albo trzepaczkę taką do No, proszę Pana. Mieć? E, tak, ja generalnie lubię mikser. Teraz modne są blendery. Używam blendera, ale tylko do robienia zupy kremu. A tak to oczywiście mikser e, fajna rzecz. Ale Gabrysia mówi, ja czasami potrzebuję, żeby, wiesz, te mikser nie mają takich wolnych biegów, a czasami w kuchni potrzeba coś delikatnie zmieszać albo lekko, e, mówi się tak zwane, jajka zmącone, wiesz, że nie możesz ich miksować, a znowu łyżką byś kręcił, to, to za długo by trwało. I jest coś takiego z takiego miękkiego drutu, metalowa rączka, jest taka trzepaczka. To jest jedna rzecz, a druga jest trzepaczka, to jest taka jakby zwinięta w taką sprężynę, które no no no no, tak tak tak tak tak, tak zgadza się. Tak. I to właśnie jest i to jest właśnie taki przyrząd który jest powiedzmy niezastąpiony w tym sensie, że ty potrzebujesz zmącić coś, potrzebujesz wymieszać, ale nie mocno, żeby, wiesz, żeby to się nie zburzyło, bo jeżeli będzie, jeżeli będzie przykładowo jajko ubite na sztywną pianę, nie możesz w powlaniu jej do jakiegoś roztworu, który tam robisz, jakiegoś ciasta czy czegoś, nie możesz jej mikserem tam szybko potraktować, bo zburzysz to po prostu. To musi być coś delikatnego. Dawniej. Dawniej jeszcze były takie coś jak motewka, nie wiem, czy znasz to, że jak choinka przynosiło się na zimę do domu na święta, co potem jak już ona obeszła to się obcinało. Tam, gdzie były gałązki, powiedzmy, 4 czy 5 się rozchodziło wiesz, już na górze, to zostawiało się to na gałęzi i potem obcinało się na takie, ja wiem, 3-4 cm kawałki, i od góry zostawiało się kawałek i to po prostu się o, o, wiesz, obierało ładnie z tego skory i to było coś takiego jakby, takie, no takie jakby śmigiełka, że brałeś to w ręce i ucierałeś sobie, no nie, tak jak nie strzało rozniecają goście Aha, wiem, tak, już wiem o co chodzi, tylko, że no, myśmy używali taką bardziej yy, ludzką ręką robioną, bo to była taka właśnie, tak jakby, takie jakby koło zębate, o dużych zębach i właśnie ten, ten. Tak, tak, tak, tak. No to też taki był patent. Czasami warto to mieć, no ale bez tego można się o, o, w tej chwili już obejść, ale, ale pamiętam, że takie, takie rzeczy były, słuchaj, no, łyżki drewniane. no mm, łyżki, proszę pana, drewniane i teraz są fajne, plastikowe również. Mhm. Drewniana łyżka bardzo ważna, jeżeli mamy patelnię, czy garnek taki e, z teflonowym dnem, czy patelnię właśnie z teflonową e, powłoką, e, obowiązkowo drewniane łyżki, albo takie patu szpatułki, czy takie jakby płaskie, tak, tak. prawda? Albo z naciętymi prostokątnymi otworami i druga odmiana to jest właśnie, druga odmiana to jest właśnie stworzywa. My mamy i takie, i takie. I jak jeszcze o tym mówimy, to właśnie chciałem powiedzieć, że okazało się w pewnym momencie, że jest potrzebna właśnie taka łyżka, z tym, że nie udało nam się kupić drewnian drewniane łyżki są takie troszeczkę bardziej płaskie, wiesz, a myśmy potrzebowali właśnie taką, żeby polewać sosem w ciekającym z potrawy, potrzebowaliśmy właśnie taką głębszą łyżkę, a nie mogła być to właśnie metalowa, i kupiliśmy ostatnio właśnie takim komplecie płaską do przewracania kotletów schabowych na patelni i do tego właśnie była właśnie hmm. taka większa coś takiego jak łyżka stołowa tylko dla takiego powiedzmy no waligury czy wyrwi dęba takiego dwa razy tam tak kilka razy no no no no no no no no tylko że wiesz tylko że ta rączka to nie, to nie jest taka chochelka jak do nalewania naleśników na patelnię w pod kątem prostym tylko ona jest taka wiesz wygięta prawda kojarzysz o tym chodzi no, słuchaj. Woreczki jeszcze są potrzebne różnego rodzaju, na przykład do mrożenia czy przechowywania ależ, są bardzo przydatne. Ależ, ocz, No i pojemniki plastikowe, ocz, prawda? No o tym. Tak, o tym właśnie mówiliśmy. Ja tutaj e, Paweł troszeczkę z niedowierzaniem mówił, ale jak to e, ten, e, co to było, ten e, zaczyn właśnie, ten rosół taki do, jako podstawa w szklanym tym, to niemożliwe, bo przecież, e, bo przecież lud się rozszerza, ale. Ale ja pokazał, zrobiłem zdjęcie z, pieka, z piekarnika, przepraszam, z i rzeczywiście to było to, ale ja powiem szczerze, że tak. Paweł ma rację. I osobiście używam właśnie nieszklanych, tylko właśnie plastikowych z zamknięciami, to, z tym pokrywkami. To jest, wiesz, to jest miękkie. Te pokrywki, chciałem powiedzieć, że one są miękkie. I nie ma problemu z otworzeniem tego, czy przykładowo tej zupy, którą sobie zamrodziliśmy na inny czas, czy tego bulionu, czy czegokolwiek innego, jakiegoś sosu. Co... Tak, tylko uważajcie, jak będziecie mrozić, to tam kolorami są te pojemniki, i te przykrywki pooznaczane, że można zamrażać albo nie można. Bo jedne są takie, które mogą popękać w lodówce, a drugie są znowu takie, które nie, których nie powinno się na przykład do mikrofali wsadzać i podgrzewać, bo się zdeformują. Tak to na to trzeba sobie zwrócić uwagę, ale też są chyba uniwersalne. No. W każdym razie jakieś woreczki i pojemniki, no to też jest obowiązek dzisiaj w Tak, proszę pana, no woreczki, no woreczki. My wszystko pakujemy w zasadzie do woreczków, mamy dwa rodzaje woreczków. Takie mniejsze to są woreczki takiego rozmiaru, że wchodzą dwie podwójne kromki chleba i większe, do którego wchodzą tam powiedzmy cztery podwójne koronki chleba, albo na przykład 10 pierogów. Dokładnie, i te dwa rozmiary wystarczają w zupełności. Tak, 10 pierogów, czy tam dwie garście malin, czy jagód, które zamrażamy sobie, jakieś tam grzybki, czy cokolwiek innego. Zupełnie. teraz jest akurat sezon na to, także tu też warto się zaopatrzyć. proszę sobie. Pana, oczywiście, no to jest... coś, czego nie możemy dostać. Nie wiem, jak jest w Norwegii, ale tutaj nie można tego dostać. Polskie, proszę Pana, jagody, to nie wiem. No, ja już mam pomrożone. Mamy wiśnie, mamy truskawki. Nie wiem, co tam jeszcze mamy. No, będzie papryka, jak zwykle, co roku. Dużo, dużo różnych rzeczy fajnych. Dobra, wracam. Pietruszka na zimę. Wracam, do wracamy do kuchni, proszę pana. I dlaczego jeszcze wcześniej mówiłem, że z tymi ścieraczkami, to ja mówiłem, że to już zajeżdżamy lekko do wystroju kuchni. Z tego względu, że tutaj na starym mieszkaniu, gdzie teraz mieszka nasza córka we Wrocławiu, to jest y, zrobione, wiesz, taki jest taka poręcz, wiesz, taki y, w, przymocowany jest, taka rurka, Mówię, taki... taki pręt jest przymocowany tak. i to wszystko, to co przedtem było, mówiłem, że jest przełożone przez drzwi, to tam jest wszystko właśnie e, przełożone przez tą rurkę, prawda? I... Też jest to dobry sposób, no chyba, mm -hmm. że masz się fajne szuflady w kuchni mm -hmm. pod ręką, że możesz mm -hmm. wszystko mieć, wiesz, nie na wierzchu, a możesz wszystko mieć w szufladach sobie pod ręką no. my akurat mamy taki dosyć fajny zestaw szuflad, w których się wszystko to ładnie nam mieści no oczywiście szuflady szuflady najlepiej żeby były z przegródkami żeby to nie mhm. latało jak żyd po pustym sklepie tylko no właśnie, żeby tak, było tak poukładane a my mamy akurat zrobione tak że w górnej szufladzie są sztućce czyli łyżeczki łyżki, widelce noże i długa i długie te to są właśnie, tam są te drewniane patyczki i drewniany widelczyk, drewniany mały nożyk i obok jest akurat miejsce i tam są właśnie duże drewniane łyżki pod spodem jest szuflada, tam są duże deski naprawdę duże deski, prawie na pół stołu duże deski do krojenia Grube, ciężkie i chudsze, ta do mięsa specjalna i wałek do, no bo oczywiście jeszcze mamy wałek, proszę pana, do rozwołkowywania ciasta obowiązkowo, prawda? I tam jest ten, i tam jest, no i to jest. I trzecia szuflada to są te właśnie takie bajery, przyrządy, czyli ten przyrząd do kostki, do sałatki warzywnej, do jajek, proszę pana, do czosku, dziadek do rzechów, tak, osełki, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. A, jeszcze jedna rzecz, proszę pana, którą właśnie ostatnio żeśmy nam koleżanka przywiozła z Polski. A proszę pana, taka jak buława, marszał, jak buława, marszałko, z, A pałka taka, do ucierania. No jak? Do, jak masz makutra? Tak tak? Tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, Pałka do ucierania. Tak no jest. To też, to tak, też. Tak, tak, tak, tak, Może to nie tak często, no zależy co tak. się robi, ale, ale jest to przydatne. Czyli wałek, ta pałka konkretnie. To jest, tak. To mieć, no jeszcze jakieś blachy do pieczenia ciast, jakieś, jakieś co tam jeszcze. Wiesz co, coś jeszcze coś tego, Wiesz co jeszcze jest? Jeszcze jeszcze jest, zapomniałem no. o, o tym o moździerzu. Wiesz, jeszcze moździerz jest. A właśnie to, właśnie miałem teraz Aha. powiedzieć o Moździerzu i o młynkach do młyku do pieprzu, do soli, powiedzmy, tak. no to też musisz mieć. No w zależności jak to używa, ale a, powiem szczerze, że nam, nam bardziej już smakuje pieprz właśnie Tłuczony. mielony na ży wiesz, na bieżąco mielony. ten mam taki tak, młynek nie? z napędem na bateryjkę, na bateryjki, kilka bateryjek, także używamy takiego. Mamy jeszcze do soli, to mamy taki ręczny rozgniatacz i moja uwaga to jest taka, że jeżeli już ja osobiście to wolę on jest. Mieliśmy kiedyś taki mały, teraz mamy taki duży, więc ten duży jest moim zdaniem bardziej poręczny i lepszy. Ja mam dużą solniczkę, taką to, to, nie wiem jak powiedzmy jak wieża szachowa, taka drewniana mhm. i zawsze do niej dajemy trochę ryżu bo ryż pochłania wilgoć i ta sól się nie zbryla. Mm -hmm. Znasz tą sztuczkę? Tak, tak. Bo, bo ryż, tak, mocniej, stara, ryż ale... mocniej wchłania wilgoć niż sól. Mm -hmm. Także jak ktoś nie zna, to można zastosować? Śmiało, A sprawdzony. możesz, jaki masz, kamienny, czy, czy jakiś drewniany, Nie, nie, czy metalowy. Mo z mosiądzu poszłam. Mosiężny, aha. A no to on ma taki zapach, którego ja nie lubię. Mm -hmm. Czyli? Ja mam moździerz... Kamienny, tak. No, ja chciałem mieć kamienny, ale de facto mam w tej chwili moździerz, który jest zrobiony z drzewa. I nie wiem, jakie to jest drzewo, ale jakieś takie bardzo, bardzo twarde. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ale jest bardzo wytrzymały, no i właśnie jakoś sprawdza się, odpowiada nam. No, no dobra. To tak. To by było na razie na tyle, no jeszcze jest okap, jeszcze jest lodówka, my mamy jeszcze lodówkę proszę pana z zamrażalnikiem na górze, ale następna jaka będzie, to będzie zamrażalnikiem na dole, bo ja nie lubię kłócać do lodówki i jeszcze kuchenka, no i w Polsce to mamy elektryczną płytę, tutaj mamy gazową, ale ja jestem generalnie zwolennikiem, dla mnie lepiej mi się gotuje, czy robi na elektrycznym, jeszcze tylko, że Zależy od kraju, jakim jesteśmy, bo tam słyszę, że w Norwegii jest tani, tani prąd, więc w Polsce jest droższy, ale jeżeli suma summarum, jeżeli będziemy mieli te garki takie właśnie warstwowe i nauczymy się obsługiwać kuchnię z płytą właśnie ceramiczną czy taką, czy te halogenowe kuchnie, czy coś Pamy... czy indukcyjne, indukcyjne tak? będą, wiedząc o tym, że mamy wcześniej to wyłączyć, a to jeszcze będzie tam dochodzić, to suma sumaru e, okaże się, że koszt nie jest wcale większy a jest większa higiena, większa czystość i mniejsze zagrożenie jakimś wybuchem. I większa kontrola też chyba nad tym, coś, co gotujesz. Ja powiem Ci, że mam akurat płytę i na tej płycie gotujemy już dużo, to ponad 10 lat na pewno i jakoś tak wolę niż na gazie też tak samo i powiem Ci, że też z tymi garkami, no może jak ktoś kupi sobie i na początku i jest przyzwyczajony do tych cienkich garków blaszanych czy tam emaliowanych i na gazie gotuje, to z początku może mu to tak nie wychodzić, ale teraz to już myślę, że jest to tak rozpowszechnione, że pewnie już prawie w każdym domu są te, te kuchenki elektryczne, czy tam halogenowe, czy tam indukcyjne no i faktycznie nie, nie wiem, nie, nie chciałbym się wrócić do gazu już. Mhm. I nie jest to wcale takie drogie. No. No, nie płacimy jakichś wiesz, horrendalnych rachunków mhm. naprawdę. Także jeżeli będziecie zmieniać, remontujecie kuchnię lub e, zmieniacie w ogóle dom i tam się okaże, że jest kuchnia, jest elektryczna, nie bójcie się tego śmiało, ale polecamy, rekomendujemy no ja Ci powiem, że na przykład jest jeszcze jeden plus że możesz, jeżeli nie, nie ogrzewasz gazem i nie, nie musisz go mieć w domu to płacisz jeden rachunek mniej w miesiącu, bo masz tylko prąd tak. także też warto sobie wziąć pod uwagę bo sam abonament to jest miesięcznie tam parę złotych, razy te parę miesięcy, razy kilkanaście lat no to robi się kwota tak tak, tak, tak. oczywiście, że tak. A sam, sam, jeżeli już gotujesz ponad 10 lat, to wiesz o tym, że wcale jak się o to dba i szanuje, to wcale to nie jest porysowane, nie niszczy się, nie pęka, nie oczywiście, łamie i tak dalej. Jest dokładnie, jak, jak ładnie to sobie wyczyścisz, to wygląda jakby było nowe, przeniesione ze sklepu przed chwilą. No dobrze, no to chyba takie najważniejsze rzeczy chyba wymieniliśmy, bo jeszcze oprócz tego jest tysiące rzeczy, które są w kuchni, ale to już nie będziemy robić odcinka, kurczę, na, na parę godzin. No, godziny. zrobimy następny odcinek za jakiś czas. Nie ma problemu. Tak, ale jakbyście mieli jakieś pytania, propozycje, to oczywiście pod odcinkiem można zostawić, co jest dla Was niezbędne w kuchni. No i... No, jeszcze naprawdę... Tak, oczywiście. no oczywiście, słuchaj. Naprawdę 47 minuta, ale yy, przychodzi mi, przychodzą mi kolejne naprawdę przyrządy, urządzenia różne jakieś rzeczy, które ułatwiają życie w kuchni, ułatwiają pracę, a wręcz powiedziałbym, że są niezbędne do robienia jakichś Zbędne. poszczególnych potra potraw, to są takie potrawy, wiesz, specyficzne. Tak. Na przykład nóż do pizzy, no to musisz mieć ten takie kółeczko, no bo jak to pokroisz? No możesz jakoś tam się męczyć, ale to musi być nóż taki, który przejedzie Ci ładnie, prawda? Tak, tak. Także już nie, wy, nie wymieniaj, nie wymieniaj. Wystarczy, bo, bo będzie, bo zabraknie nam na przyszły... Tak, bo zabraknie na przyszły odcinek. Kolejny, może jesienią czy zimą nagramy, przeświętamy jeszcze jeden kolejny odcinek od, sprzętowy. Sprzętowy odcinek sprzętowy. Ta, ta, ta, ta. ale koń, kończę temat. Jeszcze najważniejsze chyba z tych rzeczy, które nie wymieniliśmy to są sztućce i nakrycie dostał talerze, tak żeby się nam jadło smacznie, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No to też jest istotne. Och, proszę Pana, tak. I pragnę powiedzieć, że szykuję właśnie mały prezent, niespodziankę, ale o tym to już w kolejnym, kolejnym, kolejnym odcinku, jak już przyjdzie ten czas, to wtedy opowiem co zakupiłem i z czego jestem naprawdę się cieszę i tak dalej. Ok, dobrze. No to fajnie. Dziękujemy bardzo. Ci się ciepło. Pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie pozdrawiamy. za komentarze. Mamy nadzieję, że te uwagi w zasadzie dzisiaj żeśmy nic nie ugotowali dla Was, nie upiekliśmy dla Was nic, ale myślę, że to są też informacje cenne i przydatne każdej kuchni. No, który tak naprawdę mogliśmy na początku zrobić, ale jakoś tak ruszyliśmy z kopyta i, i nam to zostało. O, teraz już mamy to przynajmniej nagrane. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło, kłaniam się nisko. Pozdrawiamy. Cześć. cześć. cześć.